To są informacje Polskiego Radia 24. Polski żołnierz ranny w wybuchu miny Pułapki w Libanie. Wojskowy jest pod opieką lekarzy. Jego życiu nie grozi niebezpie niebezpieczeństwo. Od wtorku możemy spodziewać się niższych cen paliw. Docelowo spadną o złotówkę i 20 grosze na litrze. Prezydent potępił działania izraelskiej policji. Funkcjonariusze nie wpuścili chrześcijańskich duchownych do Bazyliki Grobu Pańskiego. Minęła godzina 20. Radosław Siennicki, zapraszam. Polski żołnierz został ranny w Libanie. Pod samochodem, którym jechał, wybuchła mina pułapka. Do zdarzenia doszło podczas patrolu tuż po godzinie 13. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński. Poszkodowany to podoficer 12 Brygady Zmechanizowanej. Ranny został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielana jest mu specjalistyczna pomoc medyczna. Zdrowiu żołnierza nie zagraża jednak niebezpieczeństwo, powiedział w TVP Info rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Kilka szwów na głowie, niemniej jednak nadal trwają dalsze badania, żeby wykluczyć jakiekolwiek inne obrażenia żołnierza. Żołnierz przez cały czas był przytomny, nie stracił świadomości. Żołnierz czuje się dobrze na własną prośbę, to on powiadomił e, najbliższych o tym incydencie. Dowództwo przekazało również, że wszyscy uczestnicy patrolu zostali objęci wsparciem psychologicznym. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Od przyszłego tygodnia ceny paliw mają być niższe. To dzięki obowiązującemu od dziś rządowemu pakietowi ustaw CPN. W piątek projekty zostały uchwalone przez parlament, następnie podpisał je prezydent, a wczoraj pakiet został opublikowany w dzienniku ustaw. Rząd zapewnia, że ceny spadną we wtorek. Liczą na to kierowcy, bo jak podkreślają, nadal jest drogo.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 Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi przez rząd, VAT zostanie obniżony z 23 do 8%, na akcyza na paliwo do minimalnej stawki wynikającej z regulacji europejskich. Maksymalna cena paliw ma być codziennie ustalana przez Ministerstwo Energii. Rząd przewiduje, że jeszcze przed Wielkanocą paliwa potanieją o złotówkę i 20 groszy na litrze. Prezydent Karol Nawrocki wyraził sprzeciw wobec braku zgody na odprawienie mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego. Skierował także słowa wsparcia do łacińskiego patriarchy Jerozolimy oraz wszystkich chrześcijan zamieszkujących Ziemię Świętą. Dwaj duchowni, patriarcha Jerozolimy oraz stoż Ziemi Świętej mieli odprawić mszę świętą w Niedzielę Palmową. Izraelska policja nie pozwoliła im jednak wejść do Bazyliki. W związku z incydentem do polskiego MSZ-u wezwano ambasadora Izraela. Decyzję potępił też prezydent Francji. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że duchowni nie zostali wpuszczeni na mszę z powodu obaw o ich bezpieczeństwo. Niedziela Palmowa to dla chrześcijan początek Wielkiego Tygodnia. W kościołach zgodnie z wielowiekową tradycją święcone są palmy, czytana jest też męka pańska. Oba te wymiary przygotowują nas do głębszego przeżycia Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy, podkreśla dominikanin ojciec Tomasz Grabowski. Dodaje, że żeby dobrze wejść w ten czas, trzeba zacząć od niedzieli. Podczas liturgii będziemy śledzić Chrystusa, który wjeżdża uroczyście do Jerozolimy i tłumy go witają okrzykiem Hosanna. Ten okrzyk pochodzi z psalmu 118 i oznacza mniej więcej Panie wybaw nas. Z jednej strony cieszymy się widząc Go, że jest pełen mocy, a z drugiej strony jest to taka radość, którą dotyka gorycz tego, co będziemy celebrować w Wielki Piątek, czyli śmierci Chrystusa i Jego męki. Niedziela Palmowa zwana jest także Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Niedzielą Kwietną lub Wierzbną. To szósta niedziela Wielkiego Postu. Amerykanie wyszli na ulicę, sprzeciwiają się polityce Donalda Trumpa. Protesty pod hasłem Żadnych Królów odbywają się po raz trzeci. W ten weekend swoje niezadowolenie wyrażali mieszkańcy ponad 3000 tysięcy miejscowości. Do tej pory udział w akcjach wzięło ponad 8 milionów ludzi.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 Podkreślali protestujący. Do protestów przyłączyli się celebryci. Podczas protestu w Minneapolis wystąpił Bruce Springsteen. Wykonał utwór poświęcony dwóm ofiarom śmiertelnym działań tamtejszych służb imigracyjnych. Podczas demonstracji nie brakowało również haseł sprzeciwu wobec działań zbrojnych Amerykanów w Iranie. Z Miami na Radia, Jan Pachlowski. Więcej informacji znajdą Państwo na portalu polskieradio24.pl To były informacje Polskiego Radia 24.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 Świat. Przy mikrofonach Filip Jastrzębski i Michał Łokoński z Tygodnika Powszechnego. Dziś można powiedzieć audycja, w której będziemy zarówno gospodarzami, jak i gośćmi. Porozmawiamy o temacie, który y, nas interesuje, nawet z którym jesteśmy nierozerwalnie związani. I nasz gość też jest twórcą i tworzywem, bo spotkało go jednak jakieś ważne życiowe doświadczenie po 27 latach pracy. Powiedział sobie dość, co przypadek Rafała Steca, dziennikarza Gazety Wyborczej, mówi nam o naszym świecie sportowym, medialnym i może nie tylko. Publicystyka, czy krótkie rolki, mecz piłkarski, czy gadające głowy w temat zmieniającego się dziennikarstwa sportowego wprowadzi nas Michał Antosiewicz. Dziennikarstwo, zawód ten często bywa nazywany najpiękniejszym na świecie. Pozwala w końcu kształtować opinię publiczną, poszukiwać prawdy, edukować. To praca pełna misji poznawania ludzi i nieustannych wyzwań. To też w końcu możliwość spełnienia marzeń. Wszak mówi się, że dziennikarstwo sportowe chętnie obejmuje tych, którym nie udało się naboić misku, parkiecie czy innej arenie. Ta branża przeżywa jednak spory kryzys. Dziennikarz coraz częściej ustępuje miejsca kibicom i twórcom z X, którzy za pośrednictwem telefonu mogą dotrzeć do szerszej bazy odbiorców niż wielkie rozbudowane redakcje. W epoce, w której dostęp do informacji jest nieograniczony, to pasjonaci są coraz częściej w stanie dostarczyć merytorycznych treści, choćby z o których zazwyczaj w Polsce się nie pisze. Sami odbiorcy zresztą czasami zdają się mieć dość mediów tradycyjnych, a czasem nawet i alternatyw w postaci kanałów YouTubeowych. Ile razy w końcu można słuchać tego samego w wielu miejscach i to jeszcze w modelu, od którego widzowie odeszli? Oddzielną sprawą jest ClickBite, swoista gra mediów w celu uzyskania kliknięć. Widzieliśmy to w ostatnim czasie często, choćby po wypadku Diego Rzoty, czy w związku z lepszą bądź gorszą grą i jej świątek. Zatracono proporcje między zyskiem, a tym... Co ważne, tu pojawia się bardzo ważny problem. Pogoń za zasięgami staje się coraz bardziej istotna niż rzetelność, emocje czy choćby głos redaktora. Rezultatem staje się copy-based, copy-of-play, a więc generowane automatycznie wiadomości i ograniczenie kreatywności autora. To odbiera dziennikarstwu dawną tożsamość. Jednocześnie to dotyczy nie tylko mediów w Polsce, a z podobną krytyką mierzy się choćby BBC. Remedium wreszcie przynoszą alternatywy, często oddolne, które sprawiają, że nie trzeba być dziennikarzem, aby kształtować opinię. Wystarczy autentyczność, odwaga i obecność w mediach społecznościowych, jak w przypadku tetryków czy angielskiego espresso. W sporcie jest nadzieja na coś więcej niż szybkie, tanie kliki. Zawsze chciałem zrobić tę audycję, muszę przyznać od początku, jak tutaj się z Filipem spotykamy, porozmawiać o tym zawodzie, o dziennikarstwie, o dziennikarstwie sportowym i o tym, czym ono może być, no właśnie, w służbie czytelnikowi, w służbie słuchaczowi, państwa służbie po prostu i dlatego naszym gościem jest dzisiaj Rafał Stec. Z Gazety Wyborczej niegdyś, legenda dziennikarstwa sportowego. Dzień dobry. Jak odpowiesz na taką zaczepkę? Nie jestem w stanie. Niestety y, to jest jeden z tych momentów, w których umiem... Znaczy mogę tylko milczeć, nie nadaje się do... Jeszcze używam takiej frazy, nie wiem, która jest bardzo mi popularna dzisiaj w mediach. No. Moment, w którym ogłosiłeś, że rozstajesz się z Gazetą Wyborczą, to był moment, który jak mogę popatrzeć z zewnątrz jednak wywołał bardzo duże poruszenie. Przez te 27 lat pracy w tym medium... Obsługiwania wielkich wydarzeń sportowych, towarzyszenia polskiej reprezentacji na dobre i niedobre, wychowałeś co tu kryć pokolenia czytelników. No ja byłem bardzo zaskoczony tą reakcją, rzeczywiście, była duża, i paradoks w tej chwili polegał na tym, że no jak wszyscy wiemy, niby w dzisiejszych czasach jest natychmiastowa reakcja odbiorców czytelników, słuchaczy, bo jest internet i jest ten bezpośredni kontakt, ale tak naprawdę no nie mamy pewności, co oni myślą często, nie mamy pewności jak dużo ich jest, nie wszystkim się chce odezwać i ja tak naprawdę dopiero w tym dniu kiedy no, ogłosiłem to, że, że się rozstaje z gazetą, poczułem że mnie czytają. A nie wiedziałeś Tąc wcześniej? Nie czułeś że... tego? Znaczy, no nie czułem, że nagle odkryłem, że sobie tak myślałem, ilu ja ludzi znam, bo chodzi o to, że wcześniej, no nikt nie ma czasu, żeby przeczytać każdy tekst, nikt nie ma czasu, żeby zawsze skomentować, a to był taki moment, w którym ewidentnie tak jakby ci wszyscy ludzie poczuli, że potrzebują coś powiedzieć i właściwie przez następnych pięć dni, a może nawet więcej, to zajmowałem się wyłącznie odbieraniem telefonów, odzwanianiem, odpisywaniem i jeszcze, przepraszam, bo muszę powiedzieć, legendą to był Zdzisław, jest Zdzisław Ambroziak. Legendą jest Zdzisław Ambroziak, który był twoim nauczycielem. No tak, nauczycielem, mentorem. Mistrzem, tam, mistrzem mentorem. Nie wiem, jak to określić. No, spędziłem z nim faktycznie mnóstwo czasu. Miałem szczęście, bo to myślę, że dzisiaj bardzo duże znaczenie ma po prostu PESEL. To znaczy, ja się nie lubię wyzłośliwiać nigdy nad konkretnymi młodymi dziennikarzami, nad, czy midwar media workerami, jak dzisiaj się on ich nazywa. Nawet jeśli oni robią rzeczy, które mi się nie podobają, Yy, mówiąc brutalnie marne, to uważam, że są raczej ofiarami niż... No, oni nie są winni. No bo już nie ma takich właśnie, nie mają tego szczęścia, które ja miałem, że ja ze Zdzisławem Ambroziakiem jako 20-letni chłopak mogłem jeździć po całym kraju, po i nie tylko naszym kraju, po różnych imprezach, no i wysłuchiwać po prostu takich prywatnych tylko dla mnie dla mnie wykładów. I myślę, że... Yy, znaczy wiem, że dzisiaj młody człowiek, który przychodzi Mówię teraz głównie o piszących, którzy, którzy przychodzi do jakiegoś medium portalu, do newsroomu. E, do newsroomu, tak. nie spotyka tam nikogo, kto mu będzie truł, wbijał do głowy godzinami na przykład, że jeśli chcesz napisać jedno zdanie, to musisz najpierw 100 przeczytać to pamiętam coś takiego, że, że Ambroży mi to, my go tak nazywaliśmy Ambroży mi to zawsze powtarzał pamiętam też, że jak się wypowiedziałem z niejakim lekceważeniem o przeglądzie sportowym, to mnie bardzo zrugał ja wtedy piłem do, do języka, którego się tam używa, który dla mnie był wystarczająco elegancki, a on mnie właśnie zrugał, no zrugał za wyższościowość uznał to za taki kardynalny błąd najgorszy jaki może popełnić dziennikarz to znaczy, że on czegoś nie będzie czytał Albo kogoś nie będzie słuchał, bo to jest poniżej jego poziomu. A I dotyczy dziś... świata, który ma opisywać. Czyli wyższościowość byłaby jednym z grzechów głównych mediów dzisiaj, tak? Powiedziałeś, tak zdefiniowałeś tego ambroziaka. Powiedzmy też od razu yy, słuchaczom też różne to pokolenia mogą być wielki przed laty siatkarz Polski, który okazał się być wielkim piszącym autorem. I komentującym, bo on miał taką nieprawdopodobną cechę, która mi najbardziej imponowała. To znaczy on pisał tak jak mówił i mówił tak jak pisał. Jak z nim siedziałem w tym samochodzie, bo głównie tam najwięcej czasu spędziliśmy, oprócz Hal oczywiście, i z nim rozmawiałem, to miałem wrażenie, że Czytam jego felietą. Czyli wyższościowość doprecyzuje, że to jest taka postawa, w której dziennikarz mu, mówi sobie, zakłada sobie, że wie lepiej. No tak, dzisiaj wszyscy wiedzą lepiej i się oczekuje od nich, żeby wiedzieli lepiej i to y, ogłaszali. To jest wielka zmiana w porównaniu, oczywiście z, z każdym zdaniem będę brzmiał coraz bardziej jak dziaders, ale... Albo jak człowiek, który miał szczęście z racji na PESEL. No tak, tak, no w każdym razie minęły chyba trzy lata, może nawet trochę więcej, kiedy po raz pierwszy w gazecie szef działu Andrzej Olejniczak pozwolił mi napisać publicystykę. To był komentarz akurat, dzisiaj to już w ogóle zniknęły, te felietonem jest wszystko na przykład. Ten typ tekstu się wyrusza, wyróżniał na łamach w ten sposób, że nazwisko było nie pod tekstem, tylko nad tekstem. A dzisiaj właściwie yy, każdy, kto jest na pierwszym, czy drugim, czy trzecim dyżurze w takim newsroomie, ma obowiązek włożyć do tytułu w pierwszej frazie na przykład, no jest e, jakiś strzęp informacji, a w drugiej, a, a, a w drugim opinia, e, w drugim są emocje. Jak ona mogła to zrobić? Wstyd na cały świat, hańba. I tego się wymaga, no bo to wiadomo, że to wzmaga emocje, a dzisiaj głównie chodzi o to, żeby, żeby te emocje wzmagać. Ale to I, dalej, zauważcie, i... oceniamy. Dalej, my wyznawcy, być może tradycyjnego dziennikarstwa, pracujący w tradycyjnym dziennikarstwie, już w ten sposób oceniliśmy, że ten typ jest gorszy. Bo może to jest tak, ty powiedziałeś, że żyjemy, ja to tak zrozumiałem, że żyjemy w świecie bez mistrzów, czy bez nauczycieli. Być może tempo naszej pracy jest takie, że nie ma czasu, kto nas uczyć, ale być może jest tak, że naszymi nauczycielami są ludzie, którzy mówią... Musisz włożyć emocje, musisz wstawić do nagłówka tytułu, nie będę używał tych z szacunku dla państwa, branżowych określeń typu lead, ale gdzieś do początku tekstu takie rzeczy, które będą rodzajem zahaczki, która złapie albo nie złapie. Klik bajty, wiemy na czym polega robienie czytelników, zwłaszcza w bambuku. No i często dzieci wydający polecenia też nie mają właściwie, to jest charakterystyczne, przeszłości dziennikarskiej, tylko to no, są specjalistami od sprzedaży tak naprawdę. Już nawet się przecież nie używa dzisiaj. Kiedyś był czytelnik, ja mam cały czas odruch mówienia czytelnik, słuchacz i widz, a teraz jest użytkownik, ten odbiorca portalu, no bo w portalu jest wszystko, tam są i słuchacze i, i, i widzowie i czytelnicy, ale generalnie oni się nazywają użytkownikami. To wiem od ludzi, bo znam mnóstwo ludzi, którzy tam pracują, że nikt nie sprawdza, co jest wewnątrz linku. Znaczy nikt nie, nie, nie waży wartości tego, co jest wewnątrz linku, tylko patrzy, czy ktoś w to kliknął. No to trochę, trochę banalne, aż czuję się skrępowane, jak to mówię, no bo to narzekanie, że, że się liczy tylko klikalność jest powszechne i, i już kompletnie wytarte, zużyte. No, ale tak jest. Chodzi o to, że to się kompletnie się zmieniła. Ja w ogóle nazywam te portale horyzontalne tak zwane. Niedawno powiedziałem to szefowi jednego z nich, że to są y, portale rozrywkowe, w których zdarzają się materiały dziennikarskie, że to nie są media normalne. I to nie dlatego, że nie ma dobrych albo nawet świetnych materiałów, bo one są. Tylko one są po prostu znikomą y, mniejszością. Jest potrzebny jeden wynalazek, który mógłby spowodować, że moglibyśmy bez przerwy czytać rzeczy wartościowe, to znaczy taki detektor wartościowych rzeczy, który przykładasz do ekranu, jak wchodzisz na konkretny portal i on z tego, nie wiem właściwie jak to nazwać, żeby znów nie oceniać, bo przychodzi, przyszły mi do głowa brzydkie słowa, ale z tego chaosu, który tam panuje, żeby wyłowił te pojedyncze perły. Bo to jest tak, że taki portal publikuje, nie wiem, 90 czy 100 linków dziennie. I nawet jak tam będzie, jak tam będzie jeden tekst dziennie wartościowy bardzo, co jest to jest dużo, dlatego że to nie bądźmy też wszyscy zrozumieli. Ile jest wartościowych tak, materiałów że my piszemy w tak, stanie tak, tak dziennie. Tak, tak, tak, nie, ale też napisać. To znaczy chodzi mi o to, że jak ktoś pisze dużo, no to nie pisze zawsze wartościowo i to jest oczywiste. Ale wracając do, do, do tego chaosu, który tam panuje, no to jakie jest prawdopodobieństwo, że człowiek, który wchodzi powiedzmy na ten portal dwa czy trzy razy dziennie, na kilka minut, że on trafi na ten jeden materiał. Mówi się, że ludzie chodzą za autorami, za nazwiskami. No to... Ja tak czytam twoje, tą informację no ta... zwrotną, te reakcje na twoje odejście, ogłoszenie twojego odejścia z Gazety wyborczej jest takie, że ludzie szli za twoim nazwiskiem, że pamiętali poniedziałkowy felieton, że zapamiętali cały szereg tekstów, które jak śledziłem te reakcje na jednym z portali niegdyś społecznościowych, to widziałem ile osób zapamiętało bardzo konkretne teksty. To jest poprzednia epoka, no a dzisiaj, ja sobie myślę, że jakbym dzisiaj na przykład zaczynał i, i, chciał, i, i, i chciał robić to, co robię, no to bym zrezygnował pewnie po dwóch latach. Dlatego, że... Za Wzalnego, to, ja, tak ze ze względu, mówisz, względu na to, co przeżyłeś w nie, swoim dotychczasowym życiu, czy ze względu na to, nie, że nigdy byś tego nie przeżył? Nie. Chodzi o to, chodzi o to, że jak ja przeszedłem do działu sportowego w gazecie wyborczej, generalnie w ogóle nie chciałem tam zostać, się uciekać do kultury jak najszybciej, to był przypadek, już nie chcę tego opowiadać, ale jak już postanowiłem zostać, to się uparłem, że będę robił różne rzeczy po swojemu. Na, na przykład w tej rubryce właśnie, a jednak się kręci. Poniedziałkowy Ferriuto. Poniedziałkowy, tak. I mogłem to robić i nie musiało się okazać po pięciu minutach, czy to kogoś przeciągnie, ani czy po dwóch miesiącach, tylko mogło się okazać po pięciu latach, że gdzieś za coś zostałem nominowany, że ktoś to docenił. A dzisiaj jakbym przyszedł jako kompletnie anonimowy człowiek, bo wtedy wygrałem ten konkurs na dziennikarza w połowie studiów, więc byłem nikim. Dzisiaj, to trzeba przyszedł. chyba wyjaśnić. Konkurs na dziennikarza ja, w lipcu albo sierpniu, sierpni, 98 tak, po prostu coś takiego zorganizowała gazeta tak, wyborcza. Tak. Jak konkurs na dziennikarza ty trafiasz, tam jesteś przesłuchiwany przez... Tak, najpierw zdaję testy, to też w ogóle dzisiaj takich rzeczy nie ma. Test z wiedzy ogólnej, test z historii sportu. Napisałem, miałem napisać jeden tekst jakiś taki analityczny czy publicystyczny na miarę możliwości oczywiście. Ja już pisałem wtedy miesiąc o kino. I wymyślony reportaż, więc pamiętam, że zmyśliłem wyjazdowy mecz reprezentacji Polski w Sztokholmie ze Szwecją, ale nie wiem, co tam było. W każdym razie, gdybym dzisiaj, takich nie ma, ale gdybym dzisiaj wszedł jako taki anonimowy człowiek i próbował coś robić po swojemu, to po pięciu minutach od wystawienia tego na stronę już byłoby wiadomo, że to nie jest czerwone, tylko jest zielone albo niebieskie, czyli nikt w to nie klika. No i jak długo by mi ktoś pozwolił próbować? Nawet się da sprawdzić, bo być może byłoby tak, nie mówię, zresztą każdy inny człowiek, być może byłoby tak, że w tej grupce czytelników, o, przepraszam, użytkowników niewielkiej, byliby tacy, którzy by zapamiętali wręcz nazwisko. Albo, o, to, to i przy drugiej publikacji kolejna grupka by i ona by rosła i rosła. To nikt by nie czekał trzech lat na przykład, żeby sprawdzić, czy z tego się urodzi jakaś jakość. Nie, no bo dzisiaj jest tak, że że się wrzuca na stronę, od razu jest ta hitmapa, to też może nie wiem, czy mamy to wyjaśniać. Ja mapa... taką piłkarską. Tak, no właśnie, to jest <głos> trochę jak ta na... mapa ciepła, to znaczy tam, gdzie ludzie, tak jak ta hitmapa piłkarska pokazuje, gdzie najczęściej się znajduje zawodnik albo piłka, to w zależności od tego rodzaju, tak tu wydawca takiej strony widzi, yy, w co ludzie klikają, a w co nie klikają. I on wie, jakie ma zadanie. On ma zadanie takie, żeby tych kliknięć zebrać jak najwięcej. Myślałem, Ale... że bierze się odciski palców Ech. z poszczególnych Ech. stron gazety. No właśnie, to jest ta, ta, ta wielka różnica, że kiedyś też... A ponieważ byłem uparty potwornie i jestem dalej, no to wiem, żebym zrezygnował, dlatego, że żebym się, no, no nie, nie chciałbym robić innych rzeczy pewnie. Czyli nie dałbyś rady się dostosować, a to jest no, obecnie no, no, ch chyba konieczne? Tak, no, chyba, chyba tak. Mówimy o... no, chyba, żebym był jakiś wybitnie zdolny, tak jak są tacy, którzy się dzisiaj mimo wszystko wybijają, ale to są jakieś jednostki. To no nie... pytanie, jak definiujemy zdolność. Ja nie chcę, tak sobie postanowiłem, że nie będę wymieniał żadnych nazwisk, ale, nie, ale widzę takich ludzi, którzy jednak zdołali. Dwie rzeczy, jak sobie no. myślę, jak ty mówisz o systemie. Znaczy, że z jednej strony ten system może deprawować zdolnego dziennikarza w takim sensie, że jak on zobaczy tę hitmapę, to zacznie pisać teksty, które się klikają, i y, teksty, które się klikają, no to będą te teksty pięćdziesiąte czy setne o tym, że Cristiano Ronaldo coś tam, albo Robert Lewandowski nawet, coś wiesz, co tam, nie, albo Anna Lewandowska coś tam. To są takie, no wiesz, screen czy link do portalu antyspołecznościowego poprzedzony jakimiś dwoma zdaniami. Znaczy ja, to, to są linki właśnie. Ale równocześnie właśnie. jest tak i to, to, to też nie muszę używać nazwisk, ale... Y, Myślę, że bardzo wiele potrafiłbym wymienić, tak samo jak ty, znaczy ludzi, którzy będąc w tym systemie mówią sobie nie, ja jednak potrzebuję zrobić coś, co ma sens. I tworzą tam, gdzie się da. Na podcastach, na substakach, na newsletterach, nie wiem, na blogach niegdyś. Wyrosłeś też z tego świata trochę. Tworzą takie rzeczy, z którymi po prostu nie mogą wytrzymać. Ja nie uważam, że jest mało dobrego dziennikarstwa dzisiaj. Nie, uważam, że jest więcej niż kiedykolwiek. Ale jest to mały procent. Ale to jest mały procent. Ja ogólnie uważam, że dzisiaj jest nadmiar wszystkiego. Ja się zmagam raczej z tym, że nie mam czasu wszystkiego. Post ja jestem maniakiem absolutnym. Największym odkryciem ostatnich lat moim są podcasty. Dziękujemy e bardzo. I, e I nie mam czasu po prostu przesłuchać tego wszystkiego, co bym chciał. Tak samo jest z czytaniem, tylko właśnie dla mnie problem polega na tym, że, no, że to zniknęło z mainstreamu, że to jest, stanowi coraz mniejszy odsetek. Coraz, tak jak mówiłem, coraz trudniej jest to wyłowić. A mainstream coraz częściej się nie różni od, nie wiem, patostreamu. Problem nie polega tylko no wszyscy się też znęcamy nad tymi tytułami w polskim internecie, tak, tymi, który, które kłamią albo nie wszystko zdradzają, żeby tylko zanęcić, żeby zmusić do kliknięcia, no czyli krótko mówiąc, ty powiedziałeś, robią w balona czy w bambuku czytelnika. I, i, ale ja uważam, że jest jeszcze potężniejsza szkoda. To, że czytelnik zostanie oszukany, no to no jak chce. No to, to jest zresztą dla mnie zagadka, dlaczego oni po tym, jak zostaną wyrolowani po raz setny, tysięczny, tysięczny, to wracają. No ale jeśli chcą, to niech sobie. Natomiast oni uważam, chcą wiedzieć, co ten Ronaldo czy Lewandowska. Tak. Ja się czasami, wiesz co, zastanawiam, czy to już nie jest taka rozrywka, wracając do tego, i mojej definicji portalu rozrywkowego, polegająca na tym, że ja zgaduję, jak oni mnie tutaj chcą oszukać, sprawdzam. Czy ale naprawdę jest. tak jest. No ja dobra, tak na nie. przykład mam. Jeśli nie, widzę ciekawe. na przykład, że A. Lewandowski odchodzi z reprezentacji, A. to mówię, jest... wow, jestem bardzo ciekawy. Bo ja doskonale wiem, że Robert Lewandowski nie, nie odchodzi z reprezentacji, no, tak, tak, ale tak, tak. w jaki sposób oni mnie tutaj oszukają? To jest dla mnie bardzo ciekawe. Klikam i okazuje się, że nie ten Lewandowski, o którym myślimy i nie z tej reprezentacji. Ja nawet kiedyś napisałem w tej swojej rubryce felieton, wiem, to jest okropne, cytować samego siebie, co się dzieje z mózgami polskich fanów sportu. Znaczy chodzi mi o to, że, że te nagłówki są coraz częściej nie tylko kłamliwe, albo w ogóle nie kłamliwe, tylko są po prostu bełkotliwe. I to już nie tylko nagłówki, nie tylko tytuły, ale też lidy, nie wiem, pierwsze zdania. Tam są przypadkowe konfiguracje słów. Tam są dwa zdania, które są ze sobą niezwiązane i właściwie nie wiadomo, nie wiadomo, o co w nich chodzi. Oprócz takiego klucza właśnie wywołującego emocje, słowa poszły w świat. I chodzi mi o to, że człowiek karmiony, no wiecie, no, jestem tym, co jem. W sensie zdrowia fizycznego. Jestem tym, co czytam czy słucham, tego, co mam w głowie. Ja, jak wejdę w takie miejsce, to mnie autentycznie mi mózg wybucha po prostu po chwili. Bo nie, nie mogę tego znieść. I sobie naprawdę myślę, że człowiek, który bez przerwy konsumuje takie frazy, które są pozbawione jakiejś logicznej struktury, poprawnych, nie wiem, związków przyczynowo-skutkowych, no to on po prostu przestaje umieć myśleć. No to też znów taki tak banał, no, że wiadomo, że czytanie książek jest pożyteczne, bo po pierwsze musisz jedno zdanie z drugim połączyć, po drugie jeden rozdział yy, z drugim rozdziałem, jedną stronę z kolejną stroną, rozdział z rozdziałem i, i generalnie na iluś poziomach to analizujesz, masz to myślenie nie tylko szybkie, ale wolne. A tutaj są tylko takie, nie dość, że to oczywiście znów banał, strzały dopaminowe, to jeszcze takie pozbawione... Jak Jakiegokolwiek sensu. I, I dla mnie to znaczy mi chodzi o to, że my w ten sposób no sportem na przykład się interesują młodzi ludzie. Wiadomo, no, że my wychowujemy y, ludzi niezdolnych do myślenia, którzy się po prostu codziennie y, nurzają w jakimś takim słownym chaosie, y, pozbawionym treści. No, niestety. Ale to, żeby, żeby tak właśnie nie tylko narzekać, jeszcze raz to powtórzę, że w ogóle treści dobrych i świetnych jest więcej niż kiedykolwiek. Ja nie mam żadnej wątpliwości. Natomiast problem, jeszcze jedna rzecz. Natomiast to, o czym mówię, bo ta tandeta wie, króluje nie tylko w takich miejscach, no nie ma tutaj nie, nie jestem w stanie udawać i miarkować słów, e, e, nie, nie tylko w portalach i telewizji, że to wynika z tego, jak potaniała produkcja. To znaczy dziennikarstwo, jak wiadomo, niedawno Bezos zmasakrował, wiadomo, Washington Post. To prawdziwe dziennikarstwo jest drogie, a to tworzenie linków, czyli tych takich, no tej, tej hały po prostu jest bardzo tanie. No, mam takie dane, są polskie y, telewizje, komercyjne telewizje, żeby było jasne, bo tutaj y, y, y, telewizja publiczna no, to jest w ogóle inny przypadek, no bo tam nie ma zarządu, dla którego jest ważny wynik finansowy, albo przynajmniej nie jest kluczowy. Wiem, że są audycje cykliczne, nagrywane od dawna, które mają kilkuset y widzów w telewizji, po czym kolejnych kilkuset jest, jeśli to y y umieszczają też na YouTubie, bo też tak jest. Jak pierwszy raz się o tym dowiedziałem, to nie mogłem uwierzyć. To znaczy, jak możliwe jest to, że może się opłacić produkcja czegoś takiego. To znaczy... To jakim jest... cudem to się spina? Tak, jakim cudem Musisz to się zaprosić spina. zaprosić gości bo jest, tak, im tak, też zapłacić. I im zapłacić, bo się zapłaci. Tam, więc są ci prowadzący. Jest czasami wynajęte nie, nie studio w telewizji, tylko jest wynajęta jakaś przestrzeń w mieście, taka fajna, z fajnym widokiem za oknem na przykład. E, no są, stoją ci ludzie za kamerami, stoją, są dźwiękowcy. No, no, Makijażystki. Wie, wszyscy znać, na czym polega wszyscy wiemy. Chodzi o to, że to dzisiaj jest z tego wynika bardzo, bardzo tanie. A też wiem, wiem że niektóre materiały powstają, to jest z kolei uzależnienie od algorytmów powstają nie po to, żeby koniecznie mnóstwo ludzi ich słyszało, tylko dlatego, żeby algorytmy, nie wiem, YouTube'a dostawały pokarm w odpowiednim rytmie. Bo to chodzi o to, że jak przestajesz, tak samo jest na Spotify'ach, w różnych miejscach, jak przestajesz dostarczać, no to nikniesz tam w tych... Nie wiem, nie pokazujesz się ludziach. Ja nie mam o tyle takich problemów, że ja wszędzie mam poukładane wszystko chronologicznie. Staram się, żebym, żeby mi te algorytmy w ogóle niczego nigdy nie podsuwały. No ale generalnie większość ludzi na nie reaguje. Więc to jest też taki skutek uboczny systemu. Znaczy ten system, bo, bo w sporej mierze też zresztą w innych dziedzinach życia my też padamy ofiarą tego, że, że ten postęp technologiczny tak przyspieszył, że nie nadążamy nad obudowywaniem go jakimiś rozsądnymi regułami gry. Ja się zastanawiam nad tym właśnie, jak to jest funkcjonować w tym systemie mam z jednej strony poczucie, że twój opis rzeczywistości jest dojmująco prawdziwy, a z drugiej strony chwytam się tych fragmentów rozmowy, w których ty mówisz, że, że właśnie jest poczucie nadmiaru albo, że jesteśmy w stanie znaleźć tych dobrych i tak dalej. Znaczy, że kiedy mam mecz reprezentacji Polski, to czuję się człowiekiem żyjącym w błogosławionych czasach, że dostaje od ciebie napisane na szybko, nie wiem jak ty to robisz na gwizdek e, e, sprawozdanie w jednym medium, w drugim rano napisze, nie wiem, Michał Trela i to będzie też świetnie napisane i bardzo dogłębną analizą, potem Michał Zachodny dorzuci swoją analizę taktyczną, i że jakby i na poziomie y, emocji, i na poziomie literatury, i na poziomie zrozumienia tego wydarzenia, będę jako konsument gruntownie usatysfakcjonowany. I zastanawiam się, w czym problem. Rzeczywiście czasy i y, y, jeszcze wykształcenie tych ludzi, którzy przychodzą do y, zawodu dziennikarskiego, wydaje mi się, jesteśmy y, rówieśnikami z Rafałem, ujawnimy to mniej więcej, Dużo lepsze niż nasze. Problem Wcześniej... polega na tym, że Michał znajduje to bez problemu, a nie każdy może no znaleźć te treści, o których myślać, Michał że, mówi. że My jesteśmy bardzo specyficznymi ludźmi, no bo my jesteśmy sami dziennikarzami. My się zajmujemy tym, że szukaniem generalnie informacji i komentarzy, no szukaniem. I znamy może się na nich. Tak, może I Możemy to w ramach jest... godzin pracy robić, a. na przykład. Może no pytanie i... jest o ten detektor. Znaczy, no właśnie, ten detektor. Wymyśli... jak wymyślić ten detektor. Sposób na znalezienie ludzi. Na to pytanie nie, nie jestem kompletnie w stanie odpowiedzieć. Wiem tylko jedno, że masz rację, no sam to powiedziałem. Tych treści świetnych jest bardzo dużo. My jesteśmy specyficzną grupą. Większość ludzi nie ma czasu żeby, na to, żeby już wyławiać całymi dniami. A y, z powodu władzy tej klikalności algorytmów, tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, te portale im zaoferują, oferują im wykrzy, kompletnie wykrzywiony obraz świata. Na przykład teraz mi przy, przy, przyszło do głowy, mam taką koleżankę dobrą, która jest pasjonatką narciarstwa alpejskiego. I sama uprawia i ogląda. I ona mi przysłała to, bo ja nie zwróciłem uwagi, bo nie będę oszukiwał, no nie, nie, nie często zaglądam na polskie portale, te horyzontalne. Pamiętacie, był ten niesamowity weekend, wielki powrót Lincejvon w wybitnej y, Alpejki. I ona mi przysłała screeny z kilku portali. Sportowych polskich. Na żadnym w tytule nie było nazwiska Lindsey Von. Wiecie, kim była? Przyjaciółką Igi Świątek. To znaczy, portal sportowy boi się wymienić nazwiska Lindsey Von. No przecież legendy. Bo nie przyciągnie ludzi. Więc szczuje przepraszam za czasownik, nazwiskiem Iggy Świątek, bo wiadomo, że w Igi Świątek kliknął, wykorzystując do tego jakiś absurdalny zresztą pretekst, bo one nie są żadnymi przyjaciółkami zresztą, no to pokoleniowa różnica. Tylko gdzieś tam kiedyś, ja nie pamiętam gdzie, ale nie wiem, czy Lindsey nie była na jakimś meczu w Nowym Jorku i gdzieś się sfotografowały, wrzuciły na Instagrama, no to cała ta ich przyjaźń. I przyszedł następny weekend. I wtedy z kolei już dostałem tylko jeden jeden screen od tej samej, od tej samej koleżanki. Tekst dotyczył też rzekomego trochę konfliktu. no W każdym razie tam była już Ilin Seyvon i Mikele Schifrin. No, nie będę zresztą wchodził w szczegóły, to nie ma znaczenia. Tym razem w tytule już były dwie przyjaciółki. I dziś Świątek. Wciąż nie było, nie, nie było żadnego z, ty z tych nazwisk. Ty jesteś po prostu fachowcem od znajdowania tych autorów, a dziewięćdziesiąt 90... 9% ludzi nie jest, albo nie ma czasu. Poza tym dużo albo... łatwiej jest znaleźć treści, no nie powiem prymitywne, ale prostsze, mniej wymagające dla odbiorcy, treści, w których raczej heheszkuje się po meczu, a nie rozkłada się na czynniki pierwsze grę drużyny piłkarskiej. Dużo krótsza jest ta droga, niż do poważnych tekstów, o których mówicie. A z drugiej strony jest tak, że jakby wrócić do tego początku, do takiego momentu, w którym ty idziesz na ten konkurs do Gazety Wyborczej, yy, jesteś przyjęty, masz ten pomysł, żeby zostać jednak szybko dziennikarzem, przeflancować się do tego działu kultury. Ale po paru miesiącach obcowania ze światem sportu, pisania o nim, ten pomysł ci kompletnie mija. Dlaczego? No taka prywata, polegająca na tym, bo to nawet nie po paru miesiącach, może raczej po paru parunastu, ale szybko się zorientowałem, że no jestem kinofilem też, to też tu, tu jest ważne, ważny kontekst. Gdybym został krytykiem filmowym, no to niezależnie od tego, czy yy, fajnie byłoby pewnie pojechać pierwszy raz do Cannes i drugi i trzeci, albo na festiwal w Wenecji, albo do Berlina, albo do Montrealu, albo do no, Tedamu, dużo jest takich miejsc, ale zasadniczo, no, sens w każdym kinie jest mniej więcej taki sam. No, ja się, Znaczy, film jest oderwany od miejsca, ja, że ja nie widzę, gdzie on powstał, nie jestem na planie, no to, to nie jest możesz, nawet, nawet dzisiaj to już, ja cały czas cenię sobie najbardziej salę kinową i tą zbiorowość oglądania, ale teraz już jest tak technologia rozwinięta, że w domu możesz mieć kino. Natomiast ten sport oferuje to, że się jeździ po całym świecie. Ja absolutną pewność uzyskałem w Japonii podczas mundialu w 2002 roku, gdzie nie zajmowałem się w ogóle reprezentacją Polski, na moje szczęście. Nie byłem w Korei, byłem przez 45 dni mniej więcej w Japonii. Japonia była wtedy bardzo drogim krajem. Tylko właściwie Anglików było stać, żeby tam jechać z mocnym funtem. I to sprawiło, że ja po prostu musiałem wniknąć w Japonię i ponieważ nie, nie jestem w stanie nie zadawać się z ludźmi, nie zaczepiać i nie być w, w ciągłym kontaktu, to musiałem po prostu wniknąć w tę Japonię. I wtedy zrozumiałem, że, że ten, przez ten sport, no zresztą jak w tytule waszej audycji, że ja mogę poznać świat i że mogę przez ten sport pisać o zupełnie innych rzeczach i że ten sport ma milion różnych kontekstów. To się potwierdziło, no, przez te wszystkie lata byłem na wszystkich możliwych kontynentach, przepraszam, nie byłem w Australii. W mundialu ostatniego w Katarze to miałem wrażenie, że gdyby nie te mecze, to nie byłem korespondentem sportowym, tylko, nie wiem, społeczno-politycznym. Reportaż z Kataru, który jest reportażem z oglądania meczu z tamtejszymi robotnikami przymusowymi. Tak, w takim miejscu trzeba było pojechać za... Za Dauchę. Nie wiem, czy teraz taka y, nazwa tego miasta obowiązuje, bo nam Rada Języka Polskiego. Rewolucji Docha. I język Nie, nie, no, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, bo chcieli, jak to w tych arabskich krajach, że oni się chwalą tym liśniącymi budynkami. Tam zresztą było wielu takich, tam spotkałem wielu takich ludzi, którzy jakoś uczestniczyli w tym mundialu, na przykład pracowali jako ochroniarze przy reprezentacjach, w ośrodkach treningowych. No musieli pracować zresztą, dlatego, że to jest taki kraj specy bardzo specyficznej konstrukcji, to znaczy jest mniejszość bodaj 10 czy 15 autochtonów, a reszta to są obsługujący ich imigranci. I oni się skarżyli, że nie dostali nawet jednego biletu, że chcieliby chociaż jakiś taki drobiazg. Zwłaszcza, że często to byli tacy ludzie, których reprezentacje grały. Dwie rzeczy sobie pomyślałem. Jedna taka, że e, bardzo wielu dziennikarzy sportowych, obsługujących wielkie imprezy, nie różni się wiele od e, sportowców, którzy w nich uczestniczą, czyli de facto nie wiedzą, w jakim kraju są, nie wiedzą, na jakim stadionie są, nie wiedzą, jaki to jest dzień tygodnia. Po prostu obsługują to jak kolejny mecz nie widzą tego wszystkiego, o czym teraz przed chwilą zacząłeś mówić. To jednak wymaga pewnego rodzaju spojrzenia, specyficznego przyłożenia peryskopu. No ale przede wszystkim też wymaga pozwolenia od szefów. To znów, no, też nie wymieniając nazwiska, ale ja po prostu pamiętam, no, nawet z tego katału pamiętam takie sceny, że stoi obok dziennikarza, zresztą przy boisku, na którym trenuje reprezentacja polska akurat, i on mi pokazuje na Whatsappie, jakie dostał zadania i jest zdruzgotany, bo mówi, że tu nie ma żadnego zadania dziennikarskiego. Tylko to, jakie? Takie, żeby zrobić jakiś taki drobiazg, do którego będzie można dać intrygujący, efektowny ty tytuł. Jak zdobyć alkohol w Katarze? Reportaż w No ale właśnie wiesz, to, o to chodzi, że on, ponieważ on musi zrobić osiem takich dziennie, Rzucam to oczywiście, chociaż wiem, że na dyżurach ludzie muszą w newsroomie po 8 przez 8 godzin zrobić na przykład. To nie zrobi, bo można by rzeczywiście o prohibicji w Katarze. Tam też jest, zresztą wiadomo, że to jak w tych wielu w tych krajach arabskich, tam jest mnóstwo hipokryzji i to nie jest tak szybko się nie, no, okazało. Wystarczyło pójść do najbliższego hotelu i no, no, zapłacić 100 złotych, no, tak. no, dużo więcej. Ale na wielkim hubie medialnym, dużym, jak się mhm. okazało. Tylko to też było bardzo charakterystyczne, bo my tam przyjechaliśmy ja pamiętam, że my dopiero chyba po 10 dniach, czy po, po już odkryliśmy, że na końcu tego wielkiego kompleksu medialnego, naj, naj, najbardziej gigantycznego, jak kiedykolwiek spotkałem na jakiejkolwiek imprezie, jest takie miejsce, gdzie można kupić wino i piwo. Ale Katarczycy się tym nie chwalili. No w każdym razie można było o tym napisać. wiedzieć, jak zapytać. No, no. Można o, w każdym razie no, można też o tym napisać, tak? ale no, na to trzeba mieć czas. No. No, ten, na ten, żeby napisać ten reportaż, o którym ty mówisz, no to ja musiałem mieć półtora dnia po prostu, przynajmniej. Co też jest mało, ale no, musiałem, bo musiałem tam pojechać, musiałem tam posiedzieć wiele godzin, porozmawiać z kilkudziesięcioma osobami. Nie każdy chce rozmawiać, nie każdy mówi coś ciekawego. I nikt mi nie, nie, nie przerywał w tym. Ja kiedyś też się zdarzyło, to z kolei na igrzyskach w Tokio. Pisałem y, sylwetkę dużą takiego bardzo specyficznego francuskiego siatkarza, y, Erwina Ngapeta. Duży, porządny portret. I to był jeden z dwóch materiałów, który zrobiłem tego, tego dnia. I obok mnie siedział kolega z innego medium i widział, co ja robię. No wydał z siebie takie westchnienie, że on by tak, chciał takie coś napisać, teraz tylko on musi zrobić pięć rzeczy dzisiaj, a jakby chciał to, to by mu zażądali, żeby jakoś tak wymyślił, żeby to podzielić na trzy części. Nieoczywistym jest w świecie y, z kolei takiej wyższej kultury odkrycie, że w tym sporcie coś jest, że sport naprawdę wyjaśnia świat. Taka decyzja człowieka, który umie pisać, który umie opowiadać świat, który ma te przeczytane książki i tak dalej, i tak dalej, to jest jakieś kompletnie inne jeszcze wyzwanie rzucone światu, niż to wyzwanie rzucone światu portalozy. No ale tego jest nadal mnóstwo, no już to powiedzieliśmy właściwie, jest dużo. Tylko, że, nie wiem, mi się to nie wydaje nadzwyczajne, wiadomo, że rzadsze, ale nie, nie nadzwyczajne. Tylko Bo to, y jedna nie, z rzeczy, której ja wyznam, nie? zapamiętałem y z twojego czytania w gazecie wyborczej, to oczywiście można nazwać strzelaniem goli do pustej bramki, ale twoje polemiki z profesor Magdaleną środą. Ach wybitną intelektualistką, znakomitą filozofką i tak, tak dalej, dla której skojarzenie ze światem sportu jest skojarzeniem z... Tak, tak. Się też ja pamiet... ja pamiętam, kosmowa. mi utkwiła najbardziej jej fraza, to było, bo ona, ona się uaktywniła zwłaszcza przed Euro 2012. No, bo była zajadłą przeciwniczką wydawania jakiejkolwiek pieniędzy na igrzyska w kopaniu piłki i zapadła mi jej fraza o budowaniu stadionów w kształcie kupy. Wiecie, to też jest taki problem, to istnieje zjawisko zresztą od zawsze. Publicyści od wszystkiego. To znaczy... Yy, Public intellectuals, yy, intellectuals, tak? Tak, tak. Tacy, którzy... I to wie, ja nie mam do nich pretensji, że w ogóle istnieją, bo są po prostu ludzie o pojemnych głowach bardzo i dobrze, że łączą różne kropki z bardzo wielu dziedzin i są interdyscyplinarni i to też pomaga rozumieć świat ale muszą pamiętać o jednym, żeby konsultować się w sprawach, na których się nie znają. Czego bardzo brakuje. Też pamiętam kiedyś, ja nie będę wymieniał nazwisk, ale pamiętam kiedyś tekst bardzo znanego polskiego publicysty w bardzo prestiżowym miejscu po jakich, jakichś igrzyskach, na których on się zajął relacją pomiędzy sukcesami w wyczynowym sporcie, a faktycznym usportowieniem społeczeństwa. I między innymi użył tam takiego argumentu, spojrzał sobie na tabelę medalową Igrzysk i zobaczył, że ci Szwedzi, Norwegowie nic nie mają, bo, bo w ogóle nic nie wygrali i, i, no i, i zbudował długi wywód. No, gdyby zadzwonił do jakiegokolwiek dziennikarza sportowego, gdyby do mnie zadzwonił, ja mu powiedział, wiesz, są jeszcze sporty zimowe, a kraje leżą pod różnymi szerokościami geograficznymi. Zobacz, ile ci Norwegowie mają medali, zdobywają medali na, na zimowych Igrzyskach. To jest takie, ale no to są już... Po, no to już zależy od konkretnego przypadku. Teraz mi się też skojarzyło, że... Ale to, to znów właśnie wynika z, to, z tego systemu. I dzięki temu, że teraz zaczęli mi przypominać czytelnicy o różnych felietonach, które zapamiętali, napisanych przeze mnie, to sobie uświadomiłem, bo jeden z czytelników przywołał taki mój felieton, który napisałem podczas pobytu w Atenach. Tam byłem przy okazji chyba siatkarskich, nie pamiętam już chyba. Ale w każdym razie wtedy na mecz towarzyski z Grecją przyleciała Brazylia. Ja napisałem... Taki pół żartem trochę, taki felieton o tym, bo oni byli absolutnie rozentuzjazmowani tym, że grają z Brazylią. I byłem w knajpie, w której Grecy fetowali gola strzelonego przez Brazylię, tak jakby to było, jakby dostąpili jakiegoś zaszczytu. O, nam też było, a bo nigdy wcześniej nie się to nie zdarzyło. Nam też strzeliła gola Brazylia i wszedłem w ten e, e, link, bo mi podał ten czytelnik, zobaczyłem tytuł. Ponieważ miałem wtedy szajbę, że każdy felieton miał tytuł filmowy, to znaczy był album tytułem innego filmu, albo jego parafrazą bardzo bliską, żeby sprawa była jasna, to ten felieton miał, miał tytuł Brazil. Monty Film. Python. I tak sobie myślę, no wyobrażacie sobie dzisiaj, żeby gdzieś można było zamieścić link, który ma tytuł Brazil? A wtedy jeszcze można było. To, to a propos Zdzisława słowa Ambroziaka. On, on celował w takich jednowyrazowych tytułach. Ja jestem bardzo, to jest taka rzecz, która mnie bardzo intryguje. Jak Ambroży odnalazłby się w dzisiejszych czasach? Bo myślę, że miałby potężny problem. Między innymi z tym właśnie, bo on bardzo wymagał szacunku i szanował też innych. I myślę, że miał potężny by miał problem z tym, że każdy może mu napisać, co mu się chce pod tekstem. Ale z drugiej to strony był osobą medialną i pewną siebie. Tak, tak, tak, tak, tak, Więc tak, to oczywiście. mogłyby być czas dla niego, jeśli oczywiście... Nie, no ja mogę wam powiedzieć, że to były czasy, kiedy już już siatkarze jeszcze nie odnosili sukcesów, ale już był ten marketingowy boom i, i sukces bardzo dużej Ligi Światowej. Ja jeździłem z nimi na, z nim na mecze, w którym występowali Gruszka, Świderski, Zagądy, no gwiazdy ówczesne polskie siatkówki. I naprawdę on rozdawał więcej autografów. Z jego głosem, z jego charyzmą, z jego klasą, na pewien, żeby tak, sobie tak, tak, poradził. Wyobrażasz sobie Mistrzostwa Świata bez piłkarskiej reprezentacji Polski? Nie, z łatwością to sobie wyobrażam. Dlaczego miał? Dlaczego no wiesz, miał miał od ostatnich klasie. mija 12 lat. No tak, ale, ale nie wyobrażam sobie euro, prawdę mówiąc. O tym napisałem, pamiętam, w, podczas Euro 2008 w Bazylei, siedziałem z kolegą Michałem Szatkowskim redakcyjnym w ówczesnym na redaktor naczelny Juska. Juska obecnie, tak, tak i wtedy zapadła decyzja o już mieliśmy, wcześniej wygraliśmy euro, prawo do organizacji Euro 2012 i chyba zapadła decyzja o rozszerzeniu euro I ja napisałem wtedy na, na blogu taki kawałek o tym, że już Polska reprezentacja już zawsze będzie występować. No a mało brakowało, bo a, jedne... mało, tak, tak, o jeden Nie doceniłem, karny. nie doceniłem <laughs> zdecydowanie, wtedy tak, nie doszacowałem. Ten mundial może jest też powiększany, no to tam Europa naj, naj, najmniej zyskuje. 13 z... tak, tak, zespołów tak. europejskich, ale czyli, pytam czyli... z takiego twojego psychicznego punktu widzenia. Mundial bez, bez reprezentacji Polski. Mniej byś się interesował, w ogóle byś się nie interesował, pojechałbyś, chciałbyś tak coś ja zrobić sami. na ten temat. Znaczy nie, ja nie, nie ukrywam, że, że wyjazdom na Mundiale z reprezentacją Polski towarzyszy taki paradoks polegający na tym, no, że z jednej strony jestem na tych meczach Polaków, zależy mi, kibicuję. Wiadomo. A z drugiej strony jak ona odpada to trochę no wreszcie się mundial no właśnie. Bo ja, ja się muszę zajmować... Ja zawsze te delegacje są... dzielę na dwie części. Tak, Pierwsza tak, część to jest do trzeciego tak. meczu fazy grupowej, czyli kiedy mamy no tak, matematyczne szanse tak, tak, i je tracimy, tak. a druga część to jest już ekscytowanie tak, się tymi sobie. najlepszymi no, no tak. sytuacjami wokół mundialu czy wokół euro. To są takie no, a moje najlepsze mundiale dwa były takie, na którym Polaków albo nie było, albo ja przy nich nie byłem. To znaczy ta Japonia rzeczona, a potem RPA. Co to znaczy najlepsze mundiale? Najlepsze dla mnie. Dziennikarsko. Dziennikarsko, tak? dziennikarsko tak, tak, tak. No oczywiście też były egzotyczne miejsca takie rzadkie, ale chodzi o to, że wtedy naprawdę, że dla mnie ten mundial to jest takie zwiedzanie świata. Na przykład bardzo, bardzo, bardzo lubiłem losowanie grup przed mundialem rosyjskim. Kolumbia, Senegal, Japonia. Każda drużyna z innego kontynentu. Żadna z Europy. Dzięki temu mogłem pojechać do Kaługi jednej z kosmicznych stolic zresztą rosyjskich, gdzie, gdzie stacjonowali Senegalczycy i, no i po prostu się dowiedzieć czegoś o Senegalu. Ale generalnie chodzi o to, że, no, że jak są Polacy, no to wszyscy mamy, jak jesteśmy zobowiązani, żeby się nimi zajmować, trochę to się wszystko, znów jest ten nadmiar, bo wszyscy właściwie trochę zajmują się tym samym i nie ma czasu, żeby żeby obla, oblecieć ten globus. No, dla mnie na mundialu, ja chcę na mundialu oblecieć globus. Czyli większej różnicy ci to zasadniczo nie zrobi? Jak nie, ale nie. paradoks. Powiedziałem o paradoksie korespondenta. Po pierwsze na ten mundial już nie po pierwszy raz nie wypełniałem, w XXI wieku pierwszy raz nie wypełniałem formularza akredytacyjnego na ważną imprezę piłkarską. A po drugie, no nie, no wiadomo, że Chcę, żeby Polska awansowała i jestem ciekawy i w ogóle po tych ostatnich latach. No, wszyscy to odczuwamy, że mamy trenera Jana Urbana. Który, lubisz tę reprezentację? Który, no zacząłem lubić, tak. Bo. Zacząłeś? Zacząłem, zacząłem lubić, no, dlatego że nie ma oglężonej twierdzy, dlatego że nie ma tego... Pierwszy raz tak, dłuższego Tej, podej, czasu. tej podejrzliwości. Znaczy, takiego doszukiwania się jakiegoś ukrytego celu w każdym pytaniu, doczepiania takiej... machinacji każdemu tak, tak. dziennikarzowi w tego trenera to uwielbiam to, jak on uczciwie po. Meczu o wszystkim mówi i nawet jakoś krytykuje, to to właściwie nie brzmi jak krytyk. Znaczy, no, no, on ma te umiejętności. Miękkie kompetencje. Tak, no tak zwane, tak, tak. Jeszcze czy zapytam o chwilę intensywności, jakie daje ten zawód i jakie daje oglądanie takiego meczu na żywo. Czy no jakby. Może tam nie wrócisz, może nigdy tam nie byłeś, może alezja nie istnieje, jak w komiksie o Asterixie, o Stambuł. Czy chciałem zapytać, czy ten mecz się naprawdę wydarzył, finał Ligi Mistrzów między Liverpoolem a Milanem? No, było to piękne zwycięstwo Milanu. <głos> Jedno z najbardziej niezapomnianych. Tam, tam do przerwy były trzy gole, a po przerwie te... to już daje się spokój. Czy nie, nie robić przepis nie, czytelnikom bo... słuchaczom, czy nie będzie? Nie, nie, no, no to ja mogę wyjaśnić, że ja wiem, zdaję sobie sprawę z istnienia tej legendy yy, o tym, że Liverpool odrobił straty, że było jakieś karne, coś zrobił Jakiś duże... polski bramkę. Bramka tak, mieli tak, dobrego. Tak tak, te... tak, tak, tak, ale ja tam co co byłem. prawda wychodzi ja lepiej po przed bramkę, pierwsze, ale... po pierwsze tam byłem, e, e, więc więc le e, wiem lepiej, a po drugie, ważne. To były jeszcze czasy, że miało znaczenie to, że ten finał był przed dniem świątecznym, nieroboczym, nie pisało się od razu do internetu, a wiadomo gazeta się nie ukazała, no, wiecie o co chodzi nie, nie, to było w dniu, nie, tak, przed, przed więc ja nie musiałem pisać na żywo bo zazwyczaj to jest tak, tak jak mnie pytasz o tę intensywność, no nie wiem, byłem przed chwilą na finale wszechczasów mundialowym, tak czy, czy Argentyna, Francja, ale to zazwyczaj jest tak, że tam jest taka koncentracja żebym ja rzeczywiście napisał w tej 90 minucie, czy 3 minuty po, w tym wypadku pokarnych akurat, coś porządnego, że tak naprawdę dopiero potem dociera co było, bo jest totalna koncentracja a w tym wypadku po prostu oglądałem mecz Musiałem też y, japońskiemu reporterowi kiedyś w Glasgow podszedł do mnie, jak byłem w Glasgow y, w czasach, kiedy grali w Celtiku Żurawski i Boruc i podszedł do mnie Japończyk i mówi a, y, pamiętam jak y, miałeś łzy w oczach, czy prawie płakałeś w Stambule na finale i musiałem wytłumaczyć, że chłopie, coś ci się pomyliło nie mogłem płakać, bo jestem kibicem Milanu, który wygrał Japończyk do dzisiaj jest w szoku <laughs> tak jak na rozmowie kwalifikacyjnej w pracy za 10 lat. Gdzie się widzisz? Nie mam zielonego pojęcia. Uważam, że najbardziej niedocenianym elementem rzeczywistości, który wpływa na jej kształt, jest przypadek. Oddajesz się przypadkowi. Nie widzisz się w, no, no, w chatce przecież w tym, kim zostałem, też tam bo przypadek o wszystkim zdecydował. Mieszkałem na ulicy Gagarina stycznej do Czerskiej. 500 metrów, 700 od gazety. Było blisko. To poszedł na ten konkurs, którego w ogóle nie zamierzałem wygrywać. Nie wiem, nie wiem. Poza tym o jednej rzeczy tu jeszcze nie powiedzieliśmy, która może właśnie, dobrze, że sobie teraz przypomniałem, bo to jest ważne, która może radykalnie wpłynąć na kształt też krajobrazu medialnego, to znaczy AI, znaczy sztuczna inteligencja, tak zwana sztuczna inteligencja. Już wiadomo, że ona drastycznie obniża klikalność na portalach tych tak zwanych zasięgowych, czyli na tych, na których się właśnie liczy klikalność, dlatego, że ludzie wpisują w wyszukiwarkę poszukiwane hasło. I kiedyś był problem, kiedyś media miały problem z tym, że ludzie klikają tylko na pierwszą, pierwsze 10 wyszukiwań, bo już nie klikają dalej. Stąd się wzięło to powodzenie SEO, czyli wymyślanie takich tytułów, żeby było wysokie, to też zresztą też moglibyśmy powiedzieć kolejny element systemu, który, który niszczy dziennikarstwo, żeby one były wyżej w wyszukiwarce. A teraz problem się przesunął, bo teraz najpierw, ta, jeśli się nie wyłączy tego modułu AI, a tego ludzie raczej nie robią, to się dostaje odpowiedź od sztucznej inteligencji i ludzie już, ja to nawet obserwowałem niedawno, jak byłem na dużej imprezie rodzinnej, to popatrzyłem jak różni, jak nastolatko, no, patrzyłem jak korzystają na iPad, na, na, na tabletach, na telefonach, że ludzie już w ogóle nie klikają, znaczy to tylko potwierdziło to, co, o, co wiem, znamy z danych, że ludzie już nie klikają nawet w te linki na pierwszej stronie, tylko czytają to, co zaproponuje ten moduł AI, który to oczywiście wykradł ze stron internetowych, ewentualnie tam jest, yy, potem jest taka propozycja chyba dig deeper, yy, Do dowiedz żeby, się więcej, sobie, dowiedz, tak tak, tak, tak, tak i w to klikasz, ale to kliknięcie też to tylko ci otwiera więcej informacji od yy, modułu AI. Ja z tego, co też wiem, jakie są plany w portalach, że to powoduje, że w Polsce intensywnie menedżerowie medialni, zastanawiają się nad tym, co zrobić, żeby no, powstrzymać odpływ ludzi i jednym z, jedna z koncepcji, na razie chyba jedyna wymyślona, to jest taka, żeby jednak odejść od chłamu, dlatego, że ten chłam to się będzie sprzedawało za darmo już tym modelom sztucznej inteligencji. Czytelnikowi można sprzedać ewentualnie coś, ale to, wiecie, to jest tak dynamiczne, że ty mnie pytasz za 10 lat, a ja mam wrażenie, że dzisiaj jest bardzo trudno w mediach prognozować nawet to, co będzie w przyszłym roku, w 2027. Ale zapytałem no, Ci o ale... twoją przyszłość, ja, a ja, ty od razu o AI, tak, więc no, tak. chyba z nadzieją czekasz na to, żeby... to też, bo to, jest, to się wiąże ze sobą, no, że moją, no to jak, każdego, jak każdego z nas. No, wiecie, no teraz jest wielka afera, bo powstał ten bardzo y, realistyczny film stworzony przez AI, w którym Brad Pitt bije się z Tomem Cruzem i, i, i no, wiecie, no, to, to, to też nadciąga. To, to, Czyli, ta, ta, ta. że jakbym miał doszukać się w tym, co mówisz, jakiejś nadziei, mm -hmm. to bym się miał doszukać ta, czegoś takiego, że... Yy, zmęczeni sztuczną inteligencją, będziemy szukać tego, co prawdziwe, co napisane nie, nie, przez raczej, prawdziwego nie, raczej... człowieka, niedoskonałe może, ale prawdziwe, mające taką autentyczną rękę autora. Ja mówię od drugiej strony, bo ty mówisz od strony popytu, od czytelnika. a ja mówię o poda... Pamię... trzeba pamiętać o tym, że to też się zmieniło w mediach. Kiedyś informacje dziennikarz hierarchizował, nie miał właśnie tej hitmapy, więc on wybierał to, co jest ważne i on hierarchizował, a teraz to robi hitmapa. Ta hitmapa się zmienia wskutek wejścia ai -a. Dlatego, że ludzie nie klikają, rozumiesz? No to ten, ten szef portalu zobaczy, że nie klikają. No to, to już widać. Współczuć to są, mu czy nie współczuć? Są takie... No, słuchaj, to zależy od twojej wrażliwości, życzliwości, empatii. Ostatnie pytanie, prośba o krótką odpowiedź. Co dzisiaj czytałeś? Taki zbiór, tysiąc stron, cegła. Mirosław Macierowski, szef magazynu w Gazecie Wyborczej, kiedyś napisał taką inną cegłę Władcy Polski o królach, rozmowy z historykami o królach polskich. A teraz napisał o powstaniach. Nie tylko tych najbardziej znanych, 1831. No, o powstaniach generalnie. Tam nie ma ani słowa I o sporcie. Tam nie ma ani słowa o sporcie. Jest tysiąc stron, ale muszę przeczytać, no, kolega. No musisz, a co chcesz? Bo nie, wiecie, no, całą godzinę, czytał, nie chcę bardzo. całą godzinę opowiadaliśmy, pa, pa. czego nie czytasz. Nie, nie, bardzo chcę, bardzo chcę, pewnie, że bardzo chcę. Naszym gościem był Rafał Stec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 Wejdź na stronę wszystkie rodziny.pl. Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No, jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak to jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie teraz spędzamy razem święta i mini dwie, do, No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najśmielszy no w świecie, jakbym się dowiedziała, że, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się poobrazić. Bo jak się kogoś kocha, to obojętny, czy jaki jest, ale się go kocha. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.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 i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz. Tu Polskie Radio 24.